Tutaj głos Boga Wszechmogącego, obywatele, nastał czas, żeby pokonać wrogów naszego kraju. Oto Bóg tak żąda, tak, zaiste, wielkie cudy się dzieją, albowiem Święta Krucjata Watowicka przychodzi do Nowych Wadowic, aby dokonać zbawienia tego kraju. Dlatego żołnierze, szykujcie się, nastał czas obrony przed siłami nawactwa. wielki to będzie mój i trudny, jednak mamy nadzieję, że uda nam się dokonać zwycięstwa, które zapewni nam Święte Cesarstwo Boże. Dlatego obywatele, módlcie się do Boga, aby dał nam pomyślność w zwycięstwie. Oto wielce lewackie siły, które dokonywały nierząd kosmeliowy, muszą zostać wyeliminowane. Musimy oczyścić świat ze zła. Dlatego obywatele, ruszajmy dzisiaj do boju. Bóg tak chce. Dlatego więc, oto został powołany głos Boga Wszechmogącego jako serwis nadawczy, który dokonuje emisję, którą ma za zadanie informować o zdarzeniach na polu mitwy. W tym celu przygotowaliśmy system informowania poprzez transmisję radiową, a być może także inne formaty. Dlatego mamy nadzieję, że więcej będziecie się radować z tego, że systemy informacyjne są wprowadzone w celu zapewnienia Ujawnienia prawdy, którą okłamują siły lewalskie. Dlatego dzisiaj nastał czas, żeby pokonać wrągów Boga. Dlatego więc święta Krocja Dawadowicka rozpoczyna proces inkwizycyjny przeciwko cosplayowym prostytutkom. Mamy nadzieję, że poprzez dokonanie chwalebnego oczyszczenia sił miekielnych będziemy w stanie ocalić cosplay, a tym samym umożliwić mu ponowne istnienie. Do tego jednakże czasu cosplay wszelkiej postaci będzie zakazany. Nawet święty cosplay będzie go niezalecany, gdyż starać się będziemy nie zapewniać żadnej możliwości pokusy. Dlatego więc wszyscy razem musimy dokonać wspólnej walki, by zapewnić zwycięstwo naszej świętej krucjaty watowickiej. W tym celu musimy dokonać największego poświęcenia wszelkich możliwych środków w celu zapewnienia możliwości naszego istnienia nowej Polski, albowiem musimy oczyścić świat z sił, które zagrażają świętej wiarze rzymskokatolickiej. Dlatego więc na to czas, by ruszyć do boju i dokonać procesu inkwizycyjnego, wszystkich konsolidowych prostytutek. Niech Bóg nas strzeże, w imię Boże niech zwycięstwo będzie nasze. Tak, nam na pomoc Bóg Amen.